Kurwa, kurwa weź po nic nie widzę człowieku <muchy> <muchy> Nie Kurwa nic nie widzę człowieku A mi się tu przechyla. Co <muchy> po masku kurwa jechać ten Tu przychodzi o słowo Co to jest kupiałość kurwa Jakie miniony w miejscu w trawie szes Jakie przygina felik będzie mówi kurwa Pisze to będzie Pórańsłotca No Moje imię w dymie, moje imię w czynie Moje imię w sercach jak w sercu innych imię Wiesz, rącę beczysz, szukasz miejsca gdzieś za dymie Łapiesz proste wersje albo łapiesz się za dynie Ty rób co chcesz, a ja zrobię tak też Wiesz, lubię tempę kurwy, doprowadzę do łez to, za to, za to, jak się wiązał, mam i lachy tylko mogą Mogą i robią oczywiście, idą, dobrą drogą Ja w co nie wiem tylko myślę rozsądnie, rozsądek no, korzyszka, sekcja sekcja No spierdala to co miała rozkurwić A co to jest? Ja nie muszę o tym mówić Moje te chodniki, chociaż kurwy swoje szaki nie odpuszczą i z policją pierdolono przy Posłuchaj mnie kurwo, z dupą na gębie Ja wiem co ty pyszczała, ale nigdy tak nie będzie Miasto, miasto, moje rzadko jest tu ciasto Ciasto, rzadko, odpada co często brzydko Wiem, że wiecie, że u was chodzi pierdolone gangsterki Jak będzie trzeba, to on schował w to nie schowam w kieszeni ręki Zero tylko dla świadomienia Traj są, które myśli sobie, że już na nie nie ma Upadnę na ziemię, nieważne tu wstanę też przynajmniej będziesz wiedział, że mam w ciebie wyjebane Mam wyjebane i wiem co tu jest grane LSO poezja dla zawistych mózgu branie Dla zawistych listy dla dobrych ludzi szacunek cunek przy ochronnym stole czeka dobry trunek Jak zaraz ci go włączę, człowieku. Kiedy kurwa ryczysz? Ty się kurwa spinasz, Spinasz? To ty się kurwa spinasz, człowieka, Jakbym go zaraz nie ja mógł włączyć. Muszę już, ci teraz do tyłu będzie kręcił, jak cofam. już I kamerę.